Kart historii. Fala UFO w carskiej Rosji Uważa się, że współczesna epoka ufologii oraz latających spotków rozpoczęła się latem 1947 roku wraz z obserwacją dokonaną przez Keneta Arnolda. Mimo to relacje o nieznanych i niezidentyfikowanych zjawiskach pojawiają się już znacznie wcześniej. We współczesnej historii fale obserwacji niezidentyfikowanych obiektów występowały m.in. pod postacią widmowych lotników w Szwecji w latach 30. XX wieku, wojennych Foo Fighters, jak i obserwacji tajemniczych statków powietrznych, które miały miejsce w 1897 roku, głównie na obszarach USA. Jednakże kilka lat wcześniej miała rzekomo miejsce seria wydarzeń która dziś pozostaje praktycznie zapomniana. Zamieszkały w Sankt Petersburgu ufolog Michał Gerstein po analizie wielu relacji prasowych z tamtego okresu doszedł do wniosku, że zjawiska te występowały w największym natężeniu między marcem a kwietniem 1892 roku. Jak ustalił Gerstein, wiele z tych obserwacji miało miejsce w tym samym czasie, jednak były one rozproszone po terenie imperium. Większość z nich miała miejsce blisko zachodnich granic Cesarstwa Rosyjskiego na terytorium dzisiejszej Polski. Relacje pochodziły jednak również z krajów bałtyckich, Mołdawii, a także Moskwy. Gazeta Świat w tych słowach opisywała incydent, który miał tam miejsce 17 marca 1872 roku. Słup światła skierowany był prosto ku ziemi, formując stoszkowaty snop promieni w kolorze ognia. Promienie były wycelowane w dół i zdawało się, że pochodzą z silnego reflektora, gdyż światło miało kształt stożka o bardzo wąskim czubku i szerokiej podstawie. Źródło światła wydawało się znajdować na czubku stożka i było niezwykle jasne. Znajdowało się ponad chmurami na wysokości ćwierci odległości między występującymi wówczas chmurami a ziemią, 30 do 35 stopni nad horyzontem w kierunku zachód-północny zachód. Światło miało zmienną jasność, być może z racji chmur, które nadciągały z południowego zachodu. Była ona znaczna i dało się ją porównać do jasności lamp ulicznych. Punkt, z którego dochodziło światło, nie poruszał się, zaś całe zjawisko widoczne było przez 20 do 25 minut. Tyle o tym wydarzeniu. Inne informacje wspominają m.in. o promieniu światła, który wyłonił się zza horyzontu w czasie Smoliście Czarnej Nocy. Według opinii Moskiewskiego Obserwatorium Uniwersyteckiego w grę mogło wchodzić tu odbicie zorzy polarnej, jednak zdania są tutaj podzielone. Większość obserwacji z XIX-wiecznej fali UFO miała miejsce na terenie dzisiejszej Polski, niedaleko granicy z Prusami. Według opinii wojskowych mogły to być balony wysyłane z terenu Prus. Świadkowie rzeczywiście porównywali te obiekty do balonów, nawet jeśli w grę wchodziły obserwacje podniebnych punktów światła. Nie dziwi to jednak, gdyż balony były jedynymi znanymi wówczas wykonanymi przez człowieka obiektami, które stolne były do lotu. Wśród innych wydarzeń znajduje się m.in. obserwacja z Woronerza z Tyflisu, dzisiejszej Tbilisi w Gruzji, gdzie obserwowano meteor w kształcie kuli, czy z Łomży, gdzie widziano inny powietrzny twór. Wśród innych obserwacji znajdowały się m.in. smugi, szpiczaste obiekty, czy też podłużne ogniste ciała niebieskie z zaostrzonymi końcami. Znacznie bardziej interesujące jest jednak doniesienie o latającej machinie, która obserwowana była przez żołnierzy i mieszkańców wsi leżącej niedaleko Łódzka na dzisiejszej Ukrainie. Obiekt widziany był co najmniej cztery razy w połowie marca 1892 roku. Poruszał się szybciej od ptaków oraz wyżej niż one. Ponadto nie wydawał z siebie żadnych dźwięków. Magazyn Rozwietcik. Donosił swym czytelnikom o jasnym metalicznym obiekcie, obserwowanym w świetle dnia. Według chłopów, którzy obserwowali zjawisko, miał on kształt skrzyni, zaś żołnierze, którzy obserwowali go, porównywali go raczej do latającego stogu siana, wskazując na jego stożkowaty kształt. W tym samym wydaniu pismo podaje szczegóły innej obserwacji, która miała miejsce niedaleko Rajgrodu, na Ukrainie. Jeden z żołnierzy zaobserwował latający pojazd z kilkoma masztami, który potem przyspieszył. Ponieważ starzenie miało miejsce 1 kwietnia, jego raport u dowódcy potraktowany został jak prima aprilisowy żart. Jakie były ówczesne teorie odnośnie obserwacji? Najpopularniejsza z nich wskazywała na urządzenia wojskowe testowane przez sąsiednie państwa. Kolejna z opcji mówiła o możliwych halucynacjach lub pomyłkach dokonywanych przez świadków. Jeden z generałów nazwał nawet falę obserwacji prasową prowokacją, dodając, że chodziło o spadające gwiazdy. Wielu krytyków wskazywało także na nadzwyczaj jasną Wenus, która tak samo jak dziś, również w XIX wieku, mogła być brana za niezidentyfikowany obiekt. Problemem w niektórych przypadkach pozostawało to, że świadkowie starali się odnosić szczegóły obserwacji do wyglądu Wenus. Poszukiwano także naturalnych wyjaśnień takich jak zorze polarne, pioruny kuliste, balony pogodowe i wiele innych. Nie wiadomo dziś, jak wiele obserwacji miało wówczas miejsce oraz jak bardzo trafne były relacje przywoływane przez ówczesną prasę. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że z XIX wieku pochodzi wiele innych ciekawych relacji o UFO, co każe nam zastanowić się nie tylko nad genesą zjawiska, jak też daje nam ciekawy wgląd w jego historię. Źródło UFO Actualed Opracowanie Portal Infra www infraorg.pl. Czytał Iwelios.